Raz, dwa, trzy. Dzisiaj gram troszeczkę inaczej, znaczy mam wreszcie filtr na mikrofonie. Ten filtr to jest długa historia, więc ją sobie trochę daruję. Nie będę o nim mówił. W każdym razie mam filtr. Mam nadzieję, że efekt będzie dobry. Muszę się przyznać, że z tym odcinkiem miałem mam cały czas duży problem. Nagrywam go tydzień wcześniej, to znaczy w sobotę poprzedzającą emisję, co nie jest jakimś czymś szczególnie nowym, bo ja lubię nagrywać sobie odcinki wcześniej, na przykład całą trylogię o Gwiezdnych Wojnach nagrałem w zasadzie hurtem w ciągu tam chyba 3 czy 4 dni. A teraz mam dodatkowo powód, bo w poniedziałek wyjeżdżam do Krakowa. To znaczy... Dla Was słuchaczy, wyjechałem cztery dni temu. Jadę do Krakowa na nagrania z pracy. Nagrywamy program Teleturniej Wiedzowy, gdzie można wygrać dużo pieniędzy dla telewizji. Jaki Teleturniej? Dla jakiej telewizji? I tam inne detale to w zasadzie mniejsza z tym. Ja mam na koncie już pracę przy kilku teleturniejach a także na kilku innych planach. I na, na, za pierwszym razem na pewno jest to fajne. Tak samo jak za pierwszym razem fajne jest pracowanie przy serialu i za pierwszym razem fajne jest pracowanie przy filmie fabularnym. Natomiast w pewnym momencie zaczyna to być po prostu męczące. Pracowanie przy serialach jest męczące. Jestem tam potrzebny do obsługi, takiej backupowej obsługi, oczywiście systemu komputerowego, który służy do podawania pytań a także do zupełnie nie obsługi, ja to nazywam informatyką biurową. Polega to na tym, że przychodzi producent, mówi w tym pokoju, mówi, potrzebuję mieć internet i drukarki i ja robię takie rzeczy. I w pokoju to jest pikuś, kiedyś stanęliśmy w samym środku pola, na krawędzi pola stał budynek, a 3 km dalej był słup, elektryczny i wszedł producent powiedział tu, wiesz, tu bym potrzebował mieć internet, nie? I jakieś te dwie drukarki. To no tak, tak. Od kilku lat zajmuję się właśnie takimi rzeczami. Mam zestaw podróżny składający się z dwóch drukarek, zawsze tych samych, żeby ci, którzy już kiedyś raz wyli ze mną na planie, mieli już sterowniki i całą resztę. Za każdym razem sieć bezprzewodowa nazywa się tak samo i ma to samo hasło, więc ktoś kto kiedykolwiek brał udział w którymś z naszych nagrań i był wpięty do którejkolwiek z naszych sieci bezprzewodowych, zawsze teraz już może się wpiąć i trochę innych takich drobnych rozwiązań to, że to jest w Krakowie jest uciążliwe o tyle, że muszę wyjechać zostawić rodzinę, prawdzie jest babcia, która pomaga znaczy babcia dzieci, nie, nie moja babcia mama mojej żony a natomiast, no tak czy siak, no nie chcę mi się jechać na tydzień do Krakowa, gnić w hotelu i popijać wieczorami piwo, bo nie ma nic innego do roboty, a w ciągu dnia przesiadywać jak y, na planie zdjęciowym. <śmiech> natomiast nie o tym miałem zamiar mówić. Y, pomysł był taki, żeby, ponieważ to jest dwudziesty kapok, żeby powiedzieć troszkę biograficznie. No bo tak co dziesiąty mógłbym robić biograficzny i, I dziesiąty był biograficzny Więc to byłoby takie podtrzymanie Pomyślałem więc, że może mógłbym powiedzieć coś o dzieciach Rzeczonych Natomiast e, mam wrażenie, że no nie jestem chyba gotów mówić o dzieciach Być może za mało we mnie jest takiego e, Ekshibicjonizmu mentalnego Chociaż zdarzało mi się na blogu pisać e, troszkę jak zuby mała. Wasze zdrowie. Natomiast no na pewno miałbym kilka jakichś spostrzeżeń, czyli można byłoby się podzielić teraz, kiedy mam już dwójkę. I widać, rzeczywiście widać różnice między jednym, a drugim, między moim podejściem Między szybkością dziania się pewnych reakcji Bo z dzieckiem to nie jest tak, że dziecko ci się rodzi I ty jesteś ojcem, kochasz je i w ogóle fajnie Z dzieciakiem jest tak samo jak z partnerem nie, nie ma miłości od pierwszego wejrzenia i Najpierw bierzesz to na ręce i to jest taki piszczący dobołek. No i wiesz, że to jest dziecko, nie? Gdzieś tam umysłowo ogarniasz to wszystko Bo miałeś ileś tam miesięcy już się przyzwyczaić ale tak naprawdę ojcem to się człowiek staje i to nie jest tak, że staje się ojcem w ciągu kilku dni, kilku tygodni. Dość szybko akceptuje to i gdzieś tam no, jest oczywiście dumny, cieszy się i oczywiście przy drugim dziecku jest to trochę szybszy proces, bo już gdzieś przełamaną ma tą pierwszą taką barierę, przekroczył pewną granicę, więc tylko skakuje w nową rolę nad tym ojcem człowiek się staje i to trwa miesiącami, latami z każdą nową sytuacją z każdym nowym zdarzeniem kiedy dzieciak robi się trochę większy i zaczyna zaskakiwać cię różnymi rzeczami. Zuza notorycznie zaskakuje nas jakimiś wypowiedziami które nam wydają się wyjątkowo skomplikowane wyjątkowo jakieś takie niezwykłe jak na 3,5 letnią dziewczynkę Bruno natomiast no, jest na etapie, że zaczyna wodzić oczami jak mu się ręką macha przed twarzą że zaczyna wydawać dźwięki, które nie są płaczem ani krzykiem i no, jest, to jest długi temat, ale tak jak mówiłem chyba nie jestem gotów się jeszcze z nim zmierzyć może za następne 10 tygodni a, a może jeszcze kiedyś Natomiast z rzeczy biograficznych mógłbym troszeczkę pogadać o wojsku. Andrzej z Radia Kogut Domowy gdzieś tam kiedyś zasugerował, że może byłoby fajnie, że, że chciałby może posłuchać. Może tak, ale to nie są aż tak zabawne historie. Zresztą do tego musiałbym usiąść i ułożyć sobie transkrypcję do takiego podcastu. Dlatego, że tego materiału jest sporo, ale Większość z tego nie zawsze jest śmieszna. Chociaż pamiętam taką rzecz, którą powiedział mi kiedyś Piotr, mój przyjaciel, z którym znamy się dosyć długo. Nie wiem, Fuzy, czy pamiętasz? Pewnie pamiętasz. Mamy z nim taki zwyczaj, raz na jakiś czas, teraz odkąd obydwaj jesteśmy ojcami, to trochę rzadziej umawiamy się na wódkę, Idziemy na przykład w Warszawie pod pomnik Tarasa Szewczenki, bo tam się fajnie pije. Znaczy fajnie, no wypijamy po, po dwie kolejki i zjeżdżamy, bo to jest tuż przy ulicy i kręcą się patrole. kiedyś wkrótce po tym, jak ja wróciłem z wojska, siedzieliśmy u nas w Konstancinie, znaczy u mnie w Konstancinie, on, on nie jest z Konstancina, mieszka teraz w Warszawie, na moście kolejowym. Jest taki nieużywany już most kolejowy na trakcji, która łączyła nastawnie e, Wieziornie Piaseczno i, i dalej Warszawę z fabryką papieru. Trakcja jest nieużywana od wielu lat zarosła, w każdym razie most stoi stał. Wtedy ja mu opowiadałem różne rzeczy, powiedziałem mu, że chciałbym napisać może książkę na ten temat, a film zrobić wręcz. I opowiadałem mu te historii. On powiedział mi wtedy jedną rzecz, wiesz co, to by było bardzo fajne, ale pod jednym warunkiem, że to ty byś siedział i opowiadał. Bo w innym wypadku to byłoby beznadziejne. Może więc nagranie takiego podcastu o wojsku yy, w jakiś sposób rzeczywiście byłoby ciekawe, bo to w końcu siedziałbym ja i opowiadał. A z drugiej strony może, yy, może wcale nie. Natomiast skoro już jesteśmy przy Konstancinie, przy Moście, to z takich biograficznych historii mogłaby być też opowieść o mieście, w którym mieszkam. Ja tu mieszkam całe życie w cieniu Warszawy, pamiętam jak było w latach 80., jak trzeba było do samu, do sklepu spożywczego Piast, nie wiem czemu mówiono na to sam, bo on wcale nie był samoosługowy, stać na przykład. 4 czy 5 godzin po śledzie bo rzucili a skończyły się chyba ze 3 czy 4 osoby przede mną sprzedawczyni kopniakiem wywróciła plastikową beczkę z niej się wylała resztka octu i powiedziała koniec nie ma i poszła natomiast wtedy na przykład w tamtych czasach były w nie dwa kina teraz nie ma ani jednego do najbliższego kina, jeździmy do Sadyby, to nie jest daleko, jakieś 10 km już w Warszawie. Jeśli chodzi o Konstancin, to można się zdecydować, nic się nie dzieje w tym smutnym, jak pizda mieście. I od strony takiej faktycznie jakby pożyczkownie spojrzeć rozrywkowej, to rzeczywiście tak jest. Oczywiście no, nam to nigdy nie przeszkadzało, myśmy z kumplami Sprać mi jest, włóczyli się, bo jest tu rzeka, bo jest tu las, jeden, drugi, piąty, bo tu są pola łąki. Można pójść po prostu w pierdyliard różnych kierunków i wszędzie jest coś ciekawego. A więc to jest fajne miasteczko. I ostatnio wpadłem na pomysł, żeby wzorem całej masy polskich miast, które już to zrobiły, przygotować taką komiksową prezentację, no bo to nie byłby sensu stricte komiks, to byłoby kilka zajawek, kilka rzeczy, wydarzeń, miejsc z Konstancina, każde zaprezentowane w takim komiksowym, rysunkowym stylu z, z narracją w dymkach na osobnej stronie. Taki projekt mógłby mieć tych stron 12, może 16, prawda, zależy czy tam doliczymy jeszcze jakiś słowo takie wstępne, pisane. Mógłby być czarno-biały, żeby oszczędzić koszta. Przygotowałem część scenariusza. Mam porozpisywane strony. Robiłem już testy z grafiką. To, to jest jak najbardziej do zrobienia. Pomyślałem, że może mógłbym zabrać się za coś takiego, bo no, robię różne rzeczy. Czasem piszę na Wiadomości 24, o tym, co się dzieje. Trochę kręcę filmów i tu muszę przyznać, że zawsze lubiłem to robić i żałuję, że nie mam kilku filmów, które nakręciłem dawniej, na których był, był Konstancin ten sprzed wielu lat. Gdzieś to wszystko poginęło. Co najmniej dwa filmy, na których było miasto i byli ludzie, to, to wszystko gdzieś szlak tracił. Nie wiem jak, nie wiem czemu. Ale teraz kręcę migawki, na których to jest. I taki pomysł na komiks konstanciński też wydaje mi się całkiem niezły. Zresztą no, mam kilka projektów, nad którymi pracuję. Ruszył projekt, który kiedyś szedł jako webkomiks i upadł. Czyli Statek Miłości. Dante go rysował. Ja zapodawałem scenariusz na podstawie swojego opowiadania. Nie było najgorzej, ale jakoś tak projekt stracił rozpęd. W każdym razie projekt odgrzaliśmy razem z AU. Myślę, że to mogę już teraz oficjalnie powiedzieć. Ciekaw jestem, kto pierwszy z, z branży komiksików wygrzebie tą informację w tym podcaście i, i poda taką informację w sieci. W każdym razie gotowe są projekty jest nawet gotowe 5 czy 6 pierwszych stron scenariusz jest taki częściowo rozpisany autorysuje ale au, no robi to swoim tempem nie da się ukryć, że facet należy raczej do tych zapracowanych więc no, nie ma pośpiechu historia jest pomyślana na jakieś 60 stron myślę, że jeszcze ze 2 lata mam także drugi projekt, nad którym pracuję, który jest trochę bardziej zaawansowany, ale o tym cisza. No i w najbliższym czasie przymierzam się, chciałbym. W sobotę poszła informacja o tym na Komiks Expressie, na kolorowych zeszytach, czyli antologia, antologia tego, co do tej pory gdzieś tam napisałem, co mi ludzie poilustrowali oceniam szansę na to, że ta antologia wyjdzie faktycznie na Festiwal Komiksowy Warszawa na jakieś 90%. Jest prawie cała złożona, ale tutaj wchodzą między innymi kwestie finansowe w rachubę. Jeżeli ktoś z Was na przykład chciałby dorzucić mi parę złotych, to z prawej strony jest przycisk od Paypala, nie, nie krępujcie się. Jak nie pójdzie na wydanie własnej antologii, to może na Zuma, albo na Piwo, albo na serial animowany Wojny Klonów dla Zuzy. Znaczy ja też będę oglądał jak najbardziej, natomiast to ona sobie zażyczyła. To z takich rzeczy, z komiksów moich, nad którymi pracuję, zakończyłem pracę, nad co mówiłem durniu. Ten ostatni segment nie jest jeszcze gotowy. W każdym razie Nitsun, który narysował już kiedyś dwustronicową historię z fantomem, ma na koncie między innymi lilki e, i parę innych rzeczy zgodził się narysować ostatni segment ostatni segment, który jest poświęcony Darkowi a ja narysowałem dwie strony zamykające miały wyglądać trochę inaczej ale e, myślę, że to będzie dobre zakończenie całego komiksu to trwało bardzo długo Prowadziłem go od 2005 roku i w zasadzie powinienem był w ciągu dwóch lat przy tym tempie, jakie było pierwotnie założone machnąć całość, 100 odcinków, zamknąć i do widzenia no trochę się to zeszło, czy też powiedzmy rozeszło się ale ten projekt w najbliższych tygodniach też będzie finalizowany ja się z nim żegnam bez żalu, bo on był bardzo dobry na pewnym etapie i dużo się na nim nauczyłem i to wystarczy w każdym razie, no mógłbym o tych wszystkich rzeczach mówić. Mógłbym też powiedzieć o tym, że tam teraz Mausa, bo właśnie wyszedł, wyszło wznowienie. Doskonała rzecz. Jeżeli ktoś nie czytał, to powinien przeczytać. Jeżeli ktoś nie ma, to powinien mieć. Post wypuścił Mausa za tam 60 parę złotych plus VAT bardzo fajne, bardzo porządnie wydane. Jest to wznowienie zbiorcze, więc obydwa tomy są razem. E, taka pokaźna książka, szczególnie, że jest do tego twarda oprawa, obwoluta i wszystko. Myślę, że o tym coś napiszę na kulturze liberalnej. Hmm. Kończę czytać Władcę Pierścieni. Nie czytałem go chyba 10 lat. E, nie wiem, który raz go czytam. 6, 7, może 8? Miałem bardzo długą przerwę i akurat w trakcie tej przerwy weszły do kin po kolei wszystkie trzy filmy będące ekranizacją poszczególnych tomów. Potem to leciało w telewizji, więc ja te filmy dosyć dobrze znam. Muszę przyznać, że różnią się znacznie od książki, jednak książkę czyta się inaczej i... Jakkolwiek Jackson wykonał absolutnie rewelacyjną pracę przy adaptacji, to no mimo wszystko oryginał, oryginał jest zupełnie inny. Depcze bije na głowę. O tym no pewnie też pokuszę się powiedzieć. Może tu po w a może gdzieś indziej, a może nie pokuszę się, no bo co nowego można powiedzieć o Władcy Pierścieni, oprócz jakichś tam swoich powiedzmy subiektywnych odczuć i jednocześnie bo mam trzy lektury naraz, czytam Snow z Batmanem, czytam go sobie po kawałku bardzo fajna historia, o której na pewno będę chciał opowiedzieć uplasowana w tych realiach roku pierwszego z frizem, którego jakoś tak nieszczególnie poważam ani, ani lubię, ale jest to dosyć dobrze dobrany w tym wypadku przestępca świetna historia o tym, dlaczego to, to może przy jakiejś okazji. E, no o tych wszystkich rzeczach mógłbym mówić. Natomiast e, postanowiłem postawić na taki schemat, e, taki typikal polskiego podcastingu, czyli spontan o wszystkim i o niczym ktoś bierze mikrofon i ja. Mam wrażenie, że dzisiaj chyba mi się udało. Nie wiadomo, czy dobrze, ale na pewno mi się udało. Myślę też, że podcasterska brać zaliczy mi ten odcinek jako odcinek szeptany. Ja mam w ogóle dosyć donośny głos. Często dreria. I myślę, że takie natężenie głosu, jakie jest w tym odcinku, powinno zostać uznane za szept i ta trzecia taka jakby taki trzeci wyznacznik po dziesięciu odcinkach i odcinku z wanny, odcinek szeptany, powinien mi zostać zaliczony. Na koniec jeszcze w ogłoszeniach parafialnych chciałbym podziękować Nestorowi z bastionu polskich fanów Star Wars, który zapewnił mi naprawdę niesamowitą reklamę w przypadku trylogii gwiezdno Informując o kolejnych odcinkach i gdzieś tam prezentując Kapok zupełnie nowemu odbiorcy, myślę, że przynajmniej część osób, które wpadły tutaj posłuchać na temat sagi, zostanie. Mam nadzieję, że część z tych ludzi przynajmniej słucha także tego odcinka. A więc witam wszystkich nowych słuchaczy. Mam nadzieję, że jeszcze dosyć długo nie będę Was nudził. I w zasadzie to by było na tyle. Nie wiem, co będzie w następnym odcinku. Nie wiem, jak szybko będzie chciało mi się go nagrać po powrocie z Krakowa. Natomiast jak już do niego dojdzie, to będzie, tu mogę powiedzieć, nowe intro muzyczne. I to w zasadzie na dzisiaj byłoby tyle. A więc, moi drodzy, ponownie Wasze zdrowie i pozdrawiam